Witam w karpiowym podcaście. Na temat kryminałów Monsa Kalentofta sporo się już napisałem w recenzjach, ale mam wrażenie, że to jednak za mało, że o podobnie znakomitych książkach należy mówić jak najwięcej, zwłaszcza, że, jak sądzę, większość osób nas czyta i słucha głównie ze względu na wszelkie odmiany horroru, a kryminał często może być pozornie traktowany jako taki dodatek. W tym przypadku absolutnie nie ma o tym mowy. Pięć tomów perypetii szwedzkiej pani komisarz z Linkoping, mam nadzieję, że tak wymawia się nazwę tego miasteczka, to jedno z najbardziej emocjonujących i wciągających lektur, z jakimi miałem styczność w ostatnim czasie. Do tej pory ukazały się u nas następujące książki. Ofiara w środku zimy, śmierć letnią porą, Jesienna Sonata, Zło budzi się wiosną oraz Piąta Pora Roku. Związek między tytułami jest wyjątkowo oczywisty, ale jestem zmuszony go przybliżyć choćby przez wzgląd na to, jaką rolę ma to w odbiorze poszczególnych tomów. Każda z historii dzieje się podczas innej pory roku. Kolejno, zimą, latem, jesienią i wiosną. A na koniec autor serwuje nam jeszcze piątą porę roku, która stara się zebrać do kupy wszystkie poprzednie i zamknąć je tym samym dość ryzykownie wyglądającą klamrą. Sam zacząłem lekturę od tomu drugiego i przyznam, że wtedy miałem wobec niego mocno mieszane uczucia. Wcześniej miałem problem z ich sensowną artykułacją, teraz już rozumiem, dlaczego z początku mi nie siadło. Oczywiście właśnie dlatego, to był drugi tom serii, serii, której nie powinno się czytać w losowej kolejności, jak choćby kryminałów Krajewskiego o Ebehardzie Moku. Tutaj kolejność ma znaczenie kluczowe, bo i kluczową dla fabuły jest postać Malin Force, komisarz policji w niedużym szwedzkim mieście, ale do niej wrócimy za chwilę. Poza nią jest jeszcze kilka innych czynników, a raczej osób. Nie będę wymieniał z imienia, nazwiska i funkcji, ale chodzi przede wszystkim o współpracowników Malin, którzy nie są tu prostymi kukiełkami, którymi autor porusza po scenie tak, aby akcja toczyła się swoim torem. Nie. Kalentow zaprasza nas do ich domów i osobistych dramatów, których, o czym zaręczam, nie brakuje. Rozwody, problemy związane z narodowością, chorobą żony, wiekiem. Wszystko obdarte z dystansu, bliskie i intymne. Wiem, że można takie słowa powiedzieć o naprawdę wielu książkach, o wielu, no zwłaszcza myślę szwedzkich kryminałach, ale tutaj jakby w przypadku tej serii, ten związek z bohaterami myślę, że odczuwa się wyjątkowo bliski. Kolejnym elementem jest sprawa kryminalna dotycząca gwałtu na pewnej dziewczynie, która ta sprawa staje się solą w oku pani komisarz. Przegapiłem część wydarzeń, które opisane były w pierwszej części i sam jestem sobie winny, bo przez to nie mogłem do końca wczuć się w sytuację i postacie, nie pojmowałem ich działań i wynikających z tego emocji. Mimo to sięgnąłem ochoczo po każdy kolejny tom i każdy budził we mnie coraz większe ukontentowanie. Dobrze tylko, że przed finałem, w postaci piątej pory roku, postanowiłem zabrać się za część pierwszą, która nie tylko mnie oczarowała, ale też pozwoliła złożyć fragmenty układanki do kupy no i przygotować się do wielkiego finału. Ok, teraz kilka słów o Malin Force: Wiek 30 parę lat, stan cywilny rozwódka, potomstwo córka sztuk 1. Problemy? Nadmierne angażowanie się w pracę, zaniedbywanie córki, skłonność do alkoholu. Wydaje się, że to banał i przerabiane było setki razy w kryminałach całego świata, tak co najmniej od czasów Marloa. I nie przeczę, elementy składające się na tę bohaterkę to nic nowego. Ale może i tym lepiej, bo z jednej strony dostajemy to, czego zazwyczaj chcemy w tego typu powieściach, a z drugiej... No właśnie, powieści Monseca Lentofta charakteryzuje to, o czym już wcześniej wspominałem wytworzenie wyjątkowo intymnej więzi między bohaterami a czytelnikiem, co jest wzmacniane przez specyficzną narrację, operującą na czasie teraźniejszym, która momentami zahacza o strumień świadomości, ale też nie jest to do końca dobre określenie. Siedzimy w głowach bohaterów i kiedy jest lato, to od książki aż bije upalne powietrze i duchota. Co sam odczułem wyjątkowo mocno i częściowo miało to wpływ na moją nie do końca pozytywną opinię na temat śmierci letnią porą, bo ja zwyczajnie nie przepadam za upałami i no, naprawdę męczyłem się momentami, yy, czytając opisy upałów i tej duchoty. Ach, coś okropnego. Co innego miesiąc wrzesień czy październik, opadające drzew liście i melancholia, jak w jesiennej sonacie. Albo nawet i wiosna. Pora roku pozornie radosna i kolorowa, ale to nie do końca tylko pora rozkwitających kwiatów. Wiosną budzi się też zło. Rozpiesz się, przybliż się do prawdy o tym, co mi się przytrafiło. Na twardej ławie w najbrudniejszym spokoju leży kobieta. Kochaj swoją córkę Malin. Niech nikt nie stanie na drodze waszej miłości. Bądź ponad całym tym złem, zabij to zło, zabij je. Jeśli już kupi się specyficzną narrację Kalentofta, wierzę, że lektura nie rozczaruje ani trochę. Najtrudniej z pewnością jest jednak przełknąć monologi Zmarłych, których kilka fragmentów tutaj dla ubarwienia przytaczam. Trudno ją odmówić ogromnej egzaltacji i kiczowatości, ale powieść bez nich nie byłaby tym samym. Autor jest zbyt dobry, by po prostu strzelić sobie w kolano jakimiś głupotami, kiepskimi wstawkami, które można by zwyczajnie usunąć bez szkody dla fabuły. One są zbyt mocno sprzężone z emocjami, którymi karmi się Malin Force. Trudno rozstrzygnąć, czy to rzeczywiście w książkach zmarli unoszą się tam miejscami zbrodni, chodzą za, za policjantami, za swoimi mordercami i komentują, czy to po prostu głosy w głowie głównej bohaterki. Ale kiedy, w ale kiedy w ostatniej części Malin zaczyna je słyszeć, już tak w sposób, powiedzmy, bardziej rzeczywisty, a nie jedynie jako jakiś chwyt narracyjny, może to przyprawić o naprawdę dreszczyk niesamowitości. Fabuły w powieściach nie wyróżniają się też tutaj przesadną oryginalnością i nie będę się też nad nimi szczególnie rozwodzić. Dość powiedzieć, że śledztwa nie są proste, a Malin wraz z towarzyszami nie tylko spotykają się z przykładami bestialskiej przemocy, ale też przemocy czasem używają. Proszę, nie zrozumieć mnie źle. Uwielbiam sposób, w jaki Kalentoft prowadzi wątki kryminalne. Są mocne, świetnie zaplanowane, emocjonujące i bogate w smaczki made in Szwecja. Ale prawdziwą wartością tych powieści jest historia Malin Force, która może o czym wcześniej mówiłem, nie jest oryginalna, ale jest znakomicie i soczyście przeprowadzona. Obserwujemy jej poczynania od czasów, gdy świeżo po rozwodzie stara się poukładać sobie życie wraz z córką, przez okres wielkich prób osobistych i zawodowych, dalej okres wielkich porażek na tym samym polu. Psują się jej relacje z rodzicami, z córką, byłym mężem i nawet kochankiem. Popada w alkoholizm, zaniedbuje się i przestaje kontrolować swoje życie. A później, gdy już jest na dnie, podnosi się w, i wspina, ale już nie w to samo miejsce, no, to by było zbyt banalne. Wikła się w nowe sprawy, w nowe związki i znów staje na krawędzi przepaści. Malin jest głównym bohaterem kryminału, a tu pociąga za sobą też pewne konsekwencje. No musi od czasu do czasu napić się alkoholu, musi mieć obsesję na punkcie swojej pracy, no to jest jakiś taki standard. Ale jest też zwykłym człowiekiem, który, którego wady, zalety i przyziemne potrzeby poznajmy pośród historii pełnych krwi, łez i potu. I to wciąga tak mocno, że wypadałoby w okolicy ustawić tabliczkę z odpowiednim ostrzeżeniem. Kiepski jestem, jeśli chodzi o streszczanie fabuł, dlatego w przypadku kryminałów nie widzę w tym celu. Bo tutaj naprawdę nie ma nic takiego, o czym warto by szczególnie wspomnieć. No, fabu są fascynujące, ale to są tylko kryminały. Morderstwa, śledztwo, znalezienie ofiary... Klasyka. Więc jestem zmuszony poprosić was o uwierzenie mi na słowo. Seria kryminałów Monsa Kalentofta to rewelacyjna literatura. Na pewno nie spodoba się wszystkim, ale ja mimo wszystko polecam spróbować. W dziedzinie skandynawskich kryminałów na razie nie czuję się zbyt pewnie. Czytam tylko od czasu do czasu jak się trafi, więc powstrzymam się od porównywania ich do konkurencji. Może tylko tyle, że w mojej opinii Kalentoft jest od osławionego Larsona ciekawszy. Choć temu drugiemu absolutnie nic nie mam zamiaru imować. ale właściwie cechą dobrej literatury jest to, że broni się sama. To też na tym zakończę. Resztę niech opowiedzą wam duchy. A jeśli zechcecie się dowiedzieć dlaczego tak zawodzą, odpowiedź znajdziecie w książkę. Do usłyszenia. Na swój sposób miło się tu wisi. Mam ładny widok, ale moje przermaznięte ciało przyjemnie kołyszy się na wietrze. Pozwalam myślom biec, jak mi się podoba. Panuje tu spokój, jakiego wcześniej nie czułem. I nawet nie przypuszczałem, że może istnieć. Mam nowy głos i spojrzenie. Może teraz jestem właśnie takim człowiekiem, jakim nigdy nie miałem szansy się stać. Przyjaśnia się na horyzoncie. Równina jest szarbiała i z pozoru bez Tę monotonię przełamują jedynie kępy drzew otaczające niewielkie zagrody. Śnieg przytacza się po polach. Zasty mieszają się z gołą ziemią, a na dole, przy radiowozie, daleko od moich dających stóp, Stoi młody mężczyzna w szarym kombinezonie. Niespokojnie i z nadzieją niemal z ulgą patrzy na zbliżający się samochód. Odwraca wzrok ku mnie, jakbym mnie pilnując. Tak jak miał dziś twierdź, moja krew zakrzepła na niebie i gwiazdach. W najodleglejszych galaktykach. A jednak tu jestem. Nie muszę już jednak oddychać. Zresztą byłoby to trudne, biorąc pod uwagę pętle na mojej szyi. Kiedy wysiadł z samochodu i zbliżył się w swojej czerwonej kurtce, Bóg jeden wie, co tu robił tak wcześnie. Krzyknął. Potem wymamrotał. Jasna cholera, jasna cholera, jasna cholera Boże. Szybko gdzieś zadzwonił, a teraz siedzi w samochodzie i potrząsa głową. Tak, Boże. Już z nim próbowałem, ale co mi po nim. Wszędzie to widzę. To rozpaczliwe wołanie, któremu oddają się ludzie. Gdy tylko zetkną się z nim, gdy tylko zetkną się z tym, co postrzegają jako śmierć. Nie jestem sam. Wokół mnie jest nieskończenie wielu takich jak ja. A jednak nie jest to ciasto. Dla wszystkich jest miejsce. I to z skąd? Tu w moim bez końca rozrastającym się wszechświecie wszystko się jednocześnie kurczy. Staje się wyraźne, choć wciąż pozostaje dziwnie mętne. Oczywiście bolało, oczywiście bałem się, oczywiście próbowałem uciec, ale jednak gdzieś w głębi wiedziałem, że życie się kończy. Nie cieszyło mnie to, ale byłem zmęczony, zmęczony krążeniem wokół tego, czego mi obawiano, co jednak gdzieś w głębi chciałem mieć. W czym chciałem uczestniczyć? Ruchy ludzi. Nigdy moje. Dlatego miło zwisać nagi i nieżywym z samotnego tempu. Na jednym z najbardziej żyznych obszarów w kraju. Świat zbliżającego się samochodu są piękne. Tego co piękne nigdy wcześniej nie było. Może istnieje to tylko w nas, umarłych? Przyjemnie. Tak przyjemnie nie mieć już żadnych trosk, które trapią żywych.